Tak poetyczne, że opis jego może wydać się z myśleniem, słowem godne całego państwa i jego władcy. Mm, spodziewałem się takiego sądu. Wiem, że patrzysz na moje królestwo okiem duszy niepospolitej. Dotąd widzisz tylko ciało. Odsłonię ci jeszcze duszę mojego królestwa, bo w każdej rzeczy dusza jest wszystkim. Hmm. Stąd zwyczajni ludzie są w ciągłym złudzeniu, bo z powierzchowności sądzą. Któryś z nich wejrzawszy na górę Zamczyska domyśli się miejsca, w którym jesteśmy i życia, które tu w tej chwili panuje. Rzeczywiście, chyba nikt, bo nawet wyobraźnią ogarnąć nie można dziwów tego miejsca. Tak właśnie jest. Nawet w kronikach nie znajdziesz prawdy. Ach tak, my się. ja wierzyłem im kiedyś, ale cudem oczy mi się otwarły. I dziś jestem w samym źródle prawdy. Co mówią kroniki o tym zamczysku? O dawny, kilka lat czy wieków, stoi, nie wiedzą nic, że on trwa od potopu. Ziarno jego przypłynęło z wodami potopu, z raju. Spoczęło w pieczarze Przebiło swoim kiełkiem skały I wyrosło w zamek Z czasem, czasem praojciec Rozpuścił swoje korzenie podziemne Bóg wie jak daleko Za dziesiąte wody I dziesiąte góry Bóg wie jakie zamki powstały Z jego odrośli warszawski Krakowski, gnieźnieński I krocie innych Bóg wie jakie jeszcze powstały ale to tylko odrośnie główny głównych korzeń Tutaj, tutaj Kołyska ich dziejów Wyobraź, że sobie moją wściekłość, Gdy przychodzę do szlachcica i mówię Że zamek trzeba ratować Że niszczę I cóż wtedy słyszę Nie warto zachodu Albo co za szkoda, że tyle gruzów Byłby kawałek roli I kilka kobrzyta Obłąkani Głową i sercem Nie wiedzą o tym że są miejsca na ziemi, którym jedynie przeznaczono wydawać myśli. Pożywienie dusz milionów. Obróć je na użytek pojedynczego ciała, a będziesz winny świętokradztwa. Popełnisz zabójstwo na duszy narodu. Ale dopóki ja żyję, zamek nie zginie. opresję całą potęgą mojej duszy i duszy zamku. Z ziemią, z powłoką moją mogą zrobić, co im się podoba. Mają przemoc, ale nie dotknął życia. Przychowam je, ocalę, oddam w ręce pewne, w silniejsze od moich. A wtedy biada, biada sam lubom i zdrajcą. Panie Machnicki. Gdzie pan jest? Proszę się odezwać. Tu jest. Oto na koniec widzisz króla zamczyska. Widzisz go w całym przepychu królewskiego majestatu. I cóż ci się nie podoba, że całą purpurą ten płaszcz z ład zeszytych Z dzwoneczkami A korona to wieniec dzikich róż Któż by w niej poznał Koronę chrobrych Cóż to Nie śmiejesz się Że za berło musi mi starczyć Ta miotełka brzozowa Patrzcie I śmiej się Ależ ja nie chcę To znaczy, to znaczy Nie moja w tym wina Nie moja sam się przekonasz, kiedy Ci opowiem. Dlatego tu Cię wprowadziłem i wszystko odkryłem. Przyrzekłem Ci posłuchanie królewskie. Chcę spełnić moje przyrzeczenie. Siadaj. Siadaj. I słuchaj. Tak, oczywiście, ale... Nie przerywaj mi. Choćbym wedle Ciebie bredził. Wyspowiadam się przed Tobą, jak jeszcze przed nikim na świecie. A oto historia mojego życia. Trzeba, trzeba ci wiedzieć, że ja byłem kiedyś człowiekiem, jak wszyscy inni ludzie, mężem, ojcem, sąsiadem, szlachcicem, dobrym, nawet urzędnikiem po całych dniach, a nawet w nocach siedziałem nad rachunkami, miałem rozum, bo byłem wariatem, tak jak wszyscy ludzie, nie mniej, nie więcej, nie odróżniałem się od nich, uchodziłem więc za porządnie rozumnego. Ale już wtedy nosiłem w sobie zarodek Mojej wielkości Ja przeczuwałem ją, tak? Tak, nie dziw się To było coś Na kształt Przeczucia miłości Potem pierwszych objawów Zakochania, wreszcie Zwariowania z miłości Miłości do tego zamku Od bardzo dawna Lubiłem na niego patrzeć Obserwować toczące się tam życie Bowiem był zamieszkany już wtedy coś mi szeptało w duszy Będziesz w nim mieszkał. Gdy potem zmuszony byłem wyjechać Z tych stron zamek Śnił mi się co noc Tęskniłem za nim jak zakochanką Przekonałem się, że zakochałem się w zamku Tęskniłem coraz bardziej Więc urwałem liche interesy I wróciłem Złe przeczucia jakie miałem potwierdziły się Zamek niegdyś tak wesoły i żywy zaczął pustoszyć. Nawet podupadać. Okropne to uczyniło wrażenie. Ale nie przestałem go kochać. A nawet y y zaznajamiałem się coraz bardziej z każdym jego kątkiem. I czy uwierzyć możesz? Reszta świata zaczęła mnie coraz bardziej nudzić. Rozrywkę znajdowałem tylko w czytaniu starych ksiąg, a osobliwie kronik. Każda chwała, każda klęska, każdy szczegół dziejów zmierzał do mojego zamku Jak promienie do jednego ogniska Tym sposobem zamknąłem w nim Całą przeszłość i całą przyszłość w nim usposobiłem To niezwykła opowieść I co było dalej? Zaraz się dowiesz o tym najważniejszym wypadku w moim życiu O tym triumfie mojej królewskiej natury Miałem wówczas jeszcze rozum jak to ludzie nazywają mierny stan duszy A więc wstydziłem się mego uczucia do zamku Chciałem tę moją miłość zabić Pilną i długą pracą Trzy dni i trzy noce pracowałem Z małymi przerwami dla snu i jedzenia Liczby układały mnie do snu i budziły Najawy i weśnie latały przed oczyma W którąkolwiek stronę bym się obrócił Była trzecia w nocy Deszcz ze śniegiem bił w okna, wiatr zawodził. Dalej pisałem, ale czułem, jak siły mnie opuszczają. Nagle świeca zadrżała. Całe pisanie zerwało się z papieru. Uderzyło we mnie z szumem i wściekłością pszczur rozdrażnionych. Obsypało mnie całego. Wgryzało się w oczy, dzwoniło w uszach. Osiadło na mózgu. Chciałem się porwać, ale upadłem na krzesło z powrotem. Powieki spadały na oczy sama z siebie, jak skrzydła postrzelonego na śmierć ptaka. To nie było omdlenie. Utraciłem siły, ale nieprzytomność. Poczułem, że jest mi dobrze, spokojnie. W tej chwili, jakbym przechodził granicę dwóch czasów, dwóch bytów, jak na dłoni ujrzałem całą moją przeszłość a całą przyszłość w jednej tylko postaci zamku. Ale jak jego zamku, gdym zobaczył moje życie przeszłe wszystkie, jego prace, troski, żądania, nadzieje, plamy, dle, zaśmiałem się nad nimi z całego serca, jak nad niewinnym głupstwem. Ale to nie była radość w tym śmiechu, Zaczęła się moja nowa przyszłość, moja wielkość, moja męczarnia Cierpieć dla wszystkich I konać wśród śmiechu wszystkich, a czasem i własnego To nie lżejsze od innych tortur nagle gwałtowny wstrząs? Zachwiał okno Zwróciłem w stronę oczu i zobaczyłem świetlistą postać. Usłyszałem śmiech, jakby odpowiedź na mój. Postać ubrana była w strój dawnych trefniściów. Podobny, z małymi odmianami. Mam gdzieś na sobie i czapkę z dzwoneczkami. Potem okno zamknęło się i nastała cisza. Na stole leżał jakiś listek. Wziąłem go i przeczytałem. Panie Machnicki, zamek w niebezpieczeństwie. W Tobie jednym jego nadzieja. Przybywaj, jak możesz najprędzej. Czeka Cię, królestwo. Ty tylko się śpiesz. Twój sługa i przyjaciel. Zdaj! Do słońca! Do, do słońca! Mości Machnicki! Mości Machnicki! Zdawaj, że nareszcie już dwa dni! Przebywa w zamku. A wszyscy czekają! Wstawa! I chodź tym prędzej! Nie mamy chwili do stracenia! Czekajcie, Posłuchanie! Królewskie! Posu posłuchanie królewskie? Tak! Za widzę! Zostaw mnie na królem! Wstawa Krakusy, Krakusy, Krakusy, Krakusy. Stończo. Widzisz? Ten pisarz jak To król! Wezwaliśmy się z syną w ważnej sprawie. Za chwilę porzucimy ten zamek, aby odtąd z innego świata czuwać nad nim. Cóż robić? Jednak nie rozpaczamy. Pozwolono nam zostawić następsem takiego, jakim tylko ty być chodz. I ty nim będziesz. Po naszej miłości wszystko poświęciłeś nawet swój rozum. Odtąd jesteś królem jego co Oto jest purpura, to korona, a to berło. Oto jest królewski twój uwierzch, aż go w puściźnie, po najbliższym swoim poprzednim... Cał szatą, adam myśli do wszystkie cierpienia pań, za mi ją urkurę uchwały. W twoje serce zamykam całą boleść tej chwili. To namaszczam uznanie, które tu widzisz do koła, ręce uzbrać. To po mojej łaźni będzie ona dla Ciebie perłem i mieczem. kronie skronie Opasuje opasuję tym dzień z dzieci grudniu o korona której kolce nie dozwolą ci zasyczać na gronie. Twoim państwem te gruzy, Jezus, potęgę, wielkości w przeszłości, zamieniona w Moje powołanie panować przez cierpienie, środu nie, tym tylko sposobem do pełnych królewskich powinności i znasz Twoje dziedzictwo godnemu następcy. A więc Igo jest z so ostatkiem wiadomość. Wszystko już skończone. W drogę Stańcie! Prowadzi cię na królestwo i jest na twoim rozkazy. Przegnaj nam, Królu Zamczyska, i panuj, jak ci zaleciłem. Działo się to w roku 1815. Cały świat zajęty był rozprawami kongresowymi. Nic dziwnego, że tej nocy nie uważał. A ja tymczasem królem zostałem. I doświadczyłem pierwszej królewskiej boleści. Część zamku upadła. Właśnie wówczas, gdy wybiegłem za oddalającym się orszakiem, ziemia się zatrzęsła, w głowie zadzwonił grzmot przeraźliwy, jakby piorun w uchu uderzył. Długo nie mogłem kroku jednego naprzód postawić. W końcu wbiegłem do zamku, zobaczyłem że kilka pokojów zamieniło się w gruzy. Zapłakałem, ale przecież nie byłem winien. Tak rozpocząłem swoje panowanie. Wiem, że jestem królem nad króle. Moje ziarenko rozrośnie się kiedyś na cały świat. Dlatego tak głęboko skryłem się tu pod ziemią. O, gdybyś ty wiedział wszystkie tajemnice tego pałacu. Tajemnice... Te nie są zapewne dla podobnych mnie Ale czy mógłbyś pan o, opowiedzieć Jakim sposobem przyszedłeś Do odkrycia tej jaskini Dziwne rzeczy, wszak prawda, że dziwne Ale dam jeszcze Jeden dowód Mojej dla ciebie uprzejmości Uchylę po części Zasłonę tych tajemnic Otóż słuchaj Byłem Zupełnie szczęśliwy <grym> Prowadzony przez Stańczyka Na królestwo Postawiony przez niego U steru państwa Puściłem je w ruch dalszy Osiadłem na zamczysku A stolicę założyłem W dwóch nietkniętych Jeszcze od zniszczenia komnatach Urządziłem je po królesku. Kilkanaście lat, które w nich Spędziłem, były jedną Królewską ucztą Byłem o krok od raju Ale, ale Niestety Od jakiegoś czasu Zaczęły mnie prześladować dziwne sny Widzenia Znaki na niebie i ziemi Wiedziałem, że coś złego stanie się na zamku Ale nie opuszczałem mojego królestwa Aż nadszedł wrzesień To było Kilka lat temu Burza, która wówczas wybuchła Trwała dwa dni Zwyczajnie żyłem w zamku gdy jednak drugiej nocy układałem się do snu, usłyszałem głosy i wołanie. Uciekaj! Uciekaj! Nie możesz tu dłużej zostać! Dlaczego? Co się stało? Za chwilę gruzy tu spać będą. Uciekaj! Nie, nie pójdę. To moje królestwo, a ja, jego król, zginę wraz z niem. O, co się... O, co, królestwo! Twoje państwo! Większe niż myślisz! tylko ze mną! O Boże! О боже! Шлях в такие минуты. А вы душа была? Знаете, что я чувствую? Зачем мы что będzie bolesny, ale nie powód do rozpaczy. Lichel zlawał tylko z gałąź. Pień drzewa nietknięte I szyję. Wszystkich gałęzek nie ocalisz. Sama nawet drzewa, jeśli jest nad ziemią, nie zabezpieczysz przeciw zepsuciu, ale pilnuj. Tam, ta, ta, ta. Życie, Życie cię. Dlatego wprowadzę cię w inne mieszkanie. Zamknę myśl Twoją w nowe formy. Bezpieczniejsze i właściwe. Więcej zyskasz niż straciłeś. O, ze mną! Chodź ze mną! Czasem się przekonałem, że Stańczyk miał rację. Teraz żyję pod ziemią, takim królem, jak żyłem na ziemi. Zyskałem to jeszcze żem bezpieczniejszy od ciekawych ludzi. Ten usłoniony bog jaskini tak wysoko wznosi się nad dolina i jest tak niedostępny, że tylko na skrzydłach ptaków dolecieć, by do mnie można. Okna wyglądają z zewnątrz jak norasowy. Nikt w nie zaglądać nie chce. Mam źródło wody, zapas jedzenia też dostateczny. Podziemnymi przechodami mogę dojść w różne strony, Bóg wie, jak daleko. Rozpuszcza mnie mi powoli życie powierzonego mi ziarnka. Pisze kronik. I czekam spokojnie kresu moich rządów. Spokojnie umrę. Robię swoje. Mniejsza o to, że dla świata jestem wariatem. Nie wiem, co ci wczoraj o mnie nagadali? Ależ, nic takiego. Zresztą... Tak, tak, tak, tak wiem, wiem, że nagadali. Gdy wejdę pomiędzy nich... Gdy spojrzę na tę szczęśliwą promienność ich twarzy, usłyszę o wielu planach na przyszłość, o marzeniach, to się wtedy śmieje. A oni niech tłumaczą sobie ten śmiech, jak im się podoba. Oni tak nic nie rozumieją, niczego nie czują. Pochłonęli, strawili przeszłość, a przyszłości nie dadzą ani jednego tchnienia. Wszystko, wszystko powinno być dla nich, ale drugim od nich nic. Po co na to kupę i tak się zawali mówią. Rozebraliby chętnie wszystko, te starożytną budowlę na progi do swoich nędznych lepianych. Ale żeby coś wspólnymi środkami ocalić, nigdy, co to ich obchodzi? Gdy im o tym mówię, śmieją się z machnickiego wariata Tak najłatwiej, gdyby oni wiedzieli Ach, ale nadejdzie dzień, kiedy moja i podobnych rola się skończy Moje tronowe ozdoby wyjdą z mody Nowy król będzie olbrzymem Weźmie suknie stosowne do swego wzrostu Słońce mądrości i chwały milionów będzie jego koroną. Ty, ty, ty jeszcze zobaczysz to wszystko. Część tej korony dostanie się i tobie. Będzie ona tak wielka, że wszystkie głowy nakryje. Ja skończę w tej, w której cierpiałem. Niedługo moja misja się skończy. Na moim grobie niech nie będzie żadnych napisów, tylko kupa. Tych gruzów, ta góra. Kto popatrzy, zaraz pozna, co w niej leży. Gruz olbrzymiej myśli. Robiłem, co mogłem. Cierpiałem, jak żaden król nie cierpiał. Wzniosłem się do najwyższej ludzkiej potęgi. Wszedłem w świat duchów. Obcuję z duchami. Rozkazuję duchom. Cała przeszłość... To dla mnie, jak obecna chwila. Tak? Tak, tak, tak. Rozumiem. Tak, tak. Ważne. Ważne. Ważne, dobrze, możesz odejść. Daruj mi. Daruj mi, ale muszę przerwać. Posłuchanie. Sprawy państwa przede wszystkim, nieprawdaż? Oznajmiono mi ważną naradę. Dziś jeszcze wkrótce. Musimy się teraz rozstać, ale spodziewam się, że mnie jutro odwiedzisz. Pamiętaj o mnie, mój przyjacielu. Żegnam cię. Przed tobą tylko swoją duszę otworzyłem. Do zobaczenia. Znowu obowiązki czekają. Zaraz zapalę lampy i odprowadzę cię do wyjścia. Widziałeś, że tu można zabłądzić. Dziękuję. Dziękuję za królewskie posłuchanie i za gościnę. Dziękuję. Przyjdę tu jeszcze na pewno. Zawsze będziesz mile witany w moim królestwie. Zawsze będziesz mile witany. O czasów. I taki człowiek jest dla reszty świata niczym więcej, tylko wariatem. Przecie ten obłąkaniec czuje i myśli, jak nie czuje żaden z tych, którzy go wyśmiewają, litują się nad nim, czy gardzą nim. Oni sądzą, że rozumni, a on wariat. A tymczasem czyż on nie powinien być wzorem dla tłumu owych tak bardzo rozumnych? Czyż nie jest wart więcej niż oni? Po co on to wszystko czyni? Po co to życie z samotności, męczarni, poniżenia? Dla widoków osobistych? O, gdybyście wy wszyscy takiego pomieszania dostali, ludzkość byłaby mędrsza, szczęśliwsza niż jest dzisiaj. Na korzyść pojedynczych rozumów rozerwaliście mądrość ludzkości. Rozbiliście na miliony bryzgów jej słońce, rozgrabiliście jego okruchy, zniszczyliście wzajemne ich powinowactwo, a przez to odebraliście każdej cząsteczce jej blask i ciepło, które wzajemnym tylko zasilaniem się mogą trwać i działać. Odebraliście im cały przymiot ich nadziemskości. Wy... Wy się o to nie troszczycie. Wy chcecie, aby te światła... Były tylko narzędziami waszych osobistych celów Aby tylko służyły waszym potrzebom Aby im tylko wystarczały A wasze cele, Wasze potrzeby są tak drobne Takie ciasne, takie poziome Że się obejdą bez niebieskiego światła i życia Ale jak długo się obejdą Zobaczymy Zajutrz zabierałem się do powtórnych odwiedziń Zamczyska. Dzień był piękny. Obiecywałem sobie, że będzie dla mnie rozkoszny. Inaczej się jednak stało. Odjechałem w stronę całkiem przeciwną. Na zawsze. Pomachnickim. Wspomnienie mi tylko jednego dnia. Pozostało. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko pod tytułem Król Zamczyska, według powieści Seweryna Goszczyńskiego z muzyką Marcina Błażewicza. Adaptacja radiowa Ewy Przątki. Wystąpili jako narrator January Brunow, w roli Machnickiego Marek Walczewski. W pozostałych rolach wystąpili Hanna Stankówna, Marcin Troński, Juliusz Berger, Jan Tesarz, Mariusz Dmochowski, Marek Kępiński, Stanisław Brudny, Tadeusz Grabowski, Wacław Szklarski, Maciej Borniński, Ewa Kuryło, Stanisława Celińska, Krzysztof Tyniec oraz Sylwester Maciejewski. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej, reżyseria Henryka Rodzena. W niedzielę, 26 kwietnia, słuchają Państwo dwójki. Majówka już coraz bliżej, tymczasem dziś u nas czas na koncert, na transmisję koncertu ze Szczecina. Na miejscu jest Michał Dębski, który już za chwilę zdradzi Państwu wszystkie szczegóły. Muzyka Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia koncertowego Radia Szczecin, gdzie dziś rozpoczyna się festiwal Szczecin Classic. Witam zarówno dwójkowych słuchaczy, jak i internautów, ponieważ dziś realizujemy także transmisję wideo za pomocą naszych mediów społecznościowych. Jeżeli są Państwo ciekawi, jak wygląda nasza praca od kuchni, na przykład jak prowadzimy transmisję z takich wydarzeń jak dzisiejsze, no to zapraszamy na przykład na nasz profil na YouTubie, profil dwójki, a także na stronę na Facebooku Baltic, na Neopolis Orchestra, Radia Szczecin i Festiwalu Szczecin Classic. To już ósma odsłona tego właśnie festiwalu. Którą organizuje wspomniana Baltic Neopolis Orchestra. Na estradzie być może słyszą Państwo jej głos, jest obecnie Katarzyna Lament, dyrektorka biura koncertowego szczecińskiej instytucji, czyli właśnie Baltic Neopolis Orchestra, i opowiada o tym, kto i jak przyczynił się do zorganizowania tego festiwalu. Jak państwo słyszą i widzą, dwójka jest na miejscu właśnie tutaj na festiwalu Szczecin Classic. Jego tegoroczne hasło jest dość pojemne, brzmi Nieskończoność. Można by zastanawiać się, czy chodzi na przykład o ponadczasowość muzyki, jako sztuki, ale przede wszystkim nieskończoność nawiązuje do samej idei, jaka przyświeca tej muzycznej imprezie. Nieskończoność jako proces przekazywania wiedzy o muzyce i także międzypokoleniowa wymiana. W tym roku większość koncertów będzie skorelowanych z pracą Akademii Festiwalowej, to znaczy Szczecin Classic Academy. Do 2 maja tutaj w Szczecinie będą odbywały się warsztaty i lekcje mistrzowskie, a podczas nich młodzi muzycy i zespoły także, pod opieką oczywiście doświadczonych instrumentalistów, kameralistów przede wszystkim, będą przygotowywać się do koncertów tegorocznego festiwalu, a jest ich trochę. Organizatorzy ogłosili w tym roku także konkurs na rezydencję artystyczną dla zespołu kameralnego. W, spośród zgłoszeń został wyłoniony Euforie Quartet, czy Kwartet Euforie. I to właśnie on już za chwilę pojawi się na estradzie studia koncertowego Radia Szczecin. Tymi kameralistami i kameralistkami, rezydentami rezydentkami w zasadzie to są to trzy rezydentki, i jeden rezydent, są Kokotomita skrzypce, Julia Wawrowska altówka, Klara Eglu Huber w i Daniel Streicher fortepian. Euforia Kwartet powstał w 2022 roku jako zespół studencki łączący muzyków dwóch berlińskich konserwatoriów, Uniwersytet der Künste i Wyższej Szkoły Muzycznej im. Hansa. Aizlera. Obecnie najczęściej ich wspólne próby odbywają się właśnie w stolicy Niemiec pod okiem Jonathana Annera, profesora w katedrze kameralistyki w, w, w Uniwersytecie na Wyższej Szkole, Muzy Wyższej Szkole Muzycznej imienia Hansa Eislera. Korzenie muzyków euforie Quartet sięgają kilku krajów, Polski, Niemiec, Węgier także i Japonii i w zasadzie muzyka każdego z tych krajów będzie reprezentowana w programie dzisiejszego koncertu. Usłyszymy The Water of Letty, Woda Lete, utwór jednego z czołowych współczesnych japońskich kompozytorów Toshio Hosokawy. Potem trzeci kwartet fortepianowy Cemol, opus 60 Johannesa Bramsa. I trzecim punktem, a w zasadzie takim punkcikiem, będzie krótki fragment Suite Divertissement Aleksandra Tansmana. Jest to bardzo różnorodny program. Czuć, że jest to osobisty wybór członków kwartetu Euforia. Jestem ciekawy, w jaką opowieść ułożą się te trzy utwory. Tytuł samego koncertu to Powidoki, więc czekamy no właśnie na to co pozostanie po, po tym koncercie. Mogę nawet pokusić się na takie małe słowotwórstwo i powiedzieć, że może jakieś posłuchy będą nam towarzyszyły, kiedy już opuścimy salę studia S1 w Radiu Szczecin. Z jednej strony będzie to minimalizm i muzyka nastawiona na głębokie słuchanie. Taka muzyka, którą najbardziej ceni Tosho Hosakawa. Z drugiej strony głęboko romantyczna kompozycja, no bo kwartet Brahmsa nie bez powodu nosi pod tytuł młodego wertera. a z trzeciej strony neoklasycyzm, suita z końca lat dwudziestych XX wieku, utwór zakorzeniony we francuskiej myśli kompozytorskiej i właśnie to ona inspirowała silnie Aleksandra Tansmana. Jak wspomniałem utwór Tosioha hasakały na początek wybrali muzycy zespołu Euphoria Quartet, The Water of Lice utwór z 2016 roku, który nawiązuje do starożytnego greckiego sformułowania lete w polskim tłumaczeniu i oznacza ono zapomnienie. Jest to nazwa rzeki, która płynęła w Hadesie jednej z kilku i właśnie to ona, pita przez zmarłych, miała spowodować, że wymazują się ich wspomnienia z poprzednich wcieleń i przygotowuje ich to do dalszej drogi, drogi do odrodzenia ich duszy. I właśnie ten utwór, znaczy ten, ta koncepcja zainspirowała japońskiego kompozytora, a tymczasem już zwracamy się w stronę Estrady, gdzie siedzi zespół Euforie Quartet. muzykę bez początku i końca, na spokojnie płynąca rzeka, muzykę, w której dźwięk jest metaforą wody. Takie słowa um, autora tej kompozycji można przeczytać w jego opisie, który załączył do uh, The Water of Lity, czyli wody, woda, lete, Toshio Hosokawy. Um, słuchając, przywodziło mi to na myśl ten utwór, poniekąd źródło aretuzy Jarosława Iwaszkiewicza, mówię o wierszu, ale także jeden z mitów Karola Szymanowskiego, który jest inspirowany, a raczej odwrotnie, który był inspiracją dla tego poety. No i poniekąd te właśnie dźwięki w jakiś sposób korespondują z, z tym, co napisał Tosio Hosokała, te właśnie drżące, jakby płynące nutki. A teraz już yy, po, się, po nastrojeniu się yy, Euforię Kwartet. Przypomnę, yy, Kokotomita Skrzypce, Julia Wawrowska-Altówka, Klara Egl-Huber-Wiolonczela i Daniel Streicher-Fortepian wykonają trzeci kwartet fortepianowy cemol op. 60 Johannesa Bramsa, nazywany też kwartetem werterowskim, czy Wertera, albo jeszcze inaczej w rozwinięciu cierpienia młodego Wertera. Yy, skąd ten podtytuł? No, głównie chodzi o Klarę Schumann, którą Poniekąd też kochał, e, poniekąd kochał zarówno Robert Schumann, jak i Johannes Brahms i ta też trochę nieszczęśliwa miłość przerodziła się być może w taką analogię e, takiego westchnienia do ukochanej, której do końca nie można, mówiąc bardzo e, wprost, posiąść, której nie można, e, z którą nie można się związać. E, I właśnie tak jak dla Wertera ta historia kończy się, kończy się tragicznie, tak e, w przypadku Brahmsa jest to bardziej skomplikowane, było to bardziej skomplikowane, a wszystko rozpoczynają westchnienia, które usłyszą Państwo na początku, takie bardzo charakterystyczne rozpoczęcie tego utworu. Eufory kwartet i kwartet Brahmsa.